Okej. Okay. Skóra zablokował nam w kombinacie na najbliższy czas poniedziałkowy kanał filmowy, gdzie robi sobie powtórkę z obcego. Przyznam, że zupełnie inaczej podchodziłem do filmu Prometeusz, kompletnie ignorując te wszystkie oczekiwania na prequel serii. I dla odmiany, a jest to dość nietypowe w moim przypadku, nie odświeżyłem sobie obcych przed wizytą w kinie na Prometeuszu. Choć... Odświeżenie serii chodzi za mną od jakiegoś czasu. Skoro nie filmy, to może za ten komiksy. Problem w tym, że ja nigdy nie byłem aż takim fanem obcego, by śledzić rozszerzone uniwersum i w swoich zbiorach mam tylko jeden tytuł opatrzony logiem serii, a jest to wydane przeszło rok temu Aliens Dusza Robota. Komiks, który ukazał się w egmontowej serii komiksowe hity. I najpierw dwa zdania o samej serii, gdyż było to moim zdaniem cholernie ciekawe zjawisko i coś, co zapowiadało się niesamowicie dobrze. Myślę, że komiksowe hity można zapisać na konto popularności serialu Wojny Klonów, który kilka lat temu spowodował, że do kiosków wróciły magazyny komiksowe. Najpierw ze stajni Star Wars, a w najgorętszym okresie były to cztery kioskowe i cztery duże sklepowe serie, a potem inne tytuły które jednak utrzymywały się bardzo krótko. Pod koniec 2010 roku Egmont wprowadził do kiosku właśnie serię komiksowe hity, która miała nam przedstawić komiksy z gatunku science fiction i fantasy. No i były to dobre tytuły, a na pewno mocne znane tytuły. Komiksy o objętości 100 stron, wydawane w cenie 10 zł, przy czym były to serie nowe, dopiero co wydane w Stanach i taki predator i omawiany tu obcy w Stanach kosztował 15 dolarów, a u nas groszem. Choć oczywiście no, w znacznie gorszym kioskowym wydaniu, ale też nie były to jakieś ścierki po kroju semików. Egmont zaczął od komiksu Mass Effect, który ja osobiście odpuściłem mimo najszczerszej chęci wspierania tego przedsięwzięcia na każdym kroku. Nie jestem jednak graczem, nie znam tego uniwersum, nie kupiłem, ale chwilę później ukazał się Predator, a zaraz po nim, już z pewnym opóźnieniem, obcy. Potem Egmont na fali popularności gry wypuścił dwa numery z Wiedźminem i były to nowe, ale jednak dość komiksy, a pisma wypełnione zostały publicy i dodatkami. Zeszyt schudł o połowę, a sam komiks zmniejszył się do 23 stron. Ja lubię Wiedźmina, ale nie aż tak. I ten tytuł w ogóle mnie nie zainteresował, szczególnie, że liczyłem na to, że skoro Egmont miał już serię fantasy comics, to komiksowe hity pójdą raczej w stronę science fiction. No szczególnie, że gatunek fantasy sprzedał się umiarkowanie. Egmont robił co mógł, rzucał na różne konwenty wielkie paczki z pojedynczymi numerami do rozdania. My na konwent Star Wars dostaliśmy tysiąc egzemplarzy pierwszego numeru do rozdania. Na którymś tam w Falkonie w 2010 roku bodajże rozdawano chyba numer czwarty magazynu, również w ogromnych ilościach. Ale ostatecznie to nie przyniosło rezultatu i fantasy comics i tak zniknął z kiosków. Zmniejszył objętość, zwiększył cenę, zmniejszył nakład, zmienił format i trafił do księgarni. Yy, niestety gatunek fantazy nie przysłużył się też komiksowym hitom, i po dwóch częściach Wiedźmina seria zdechła. Szkoda. Wracając jednak do obcego. O czym jest ten komiks? Jego opis wskazuje, że chronologicznie rozgrywa się to krótko po wydarzeniach z pierwszej części filmu. Choć w trakcie tej całej opowieści dowiadujemy się, że obce jakiś czas temu zaatakowały ziemię... E więc nie wiem za bardzo w którym miejscu umiejscawia się to w kanonie, ale tak jak mówiłem we wstępie, ja nie znam się kompletnie na rozszerzonym uniwersum obcego. Załoga statku zostaje wybudzona i zbiera się do wylotu na planetę, na którą jakiś czas temu korporacja Honito Enterprise wysłała grupę naukowców w celu zbadania wybudowanych przez obcą cywilizację ruin. I nawet bohaterowie komiksu nawiązują do wydarzeń z filmu Ridleya Scotta i w rozmowie bezpośrednio po Przebudzeniu porównują to do innej ekspedycji i wspominają plotki o wydarzeniach na księżycu LV 426. Cały komiks to raczej dość banalna historyjka, ale zaznaczam, że po pierwsze jest znacznie lepsza od wcześniej wydanego Predatora, a po drugie to jest nadal całkiem dobry komiks. Niby nic nowego. Wybudzenie, zejście na planetę, rozpier ducha, trochę kluczenia po różnych zakamarkach i zabawach ciuciu babkę i powrót na statek. Ciekawostką może być nowy podgatunek obcych, które wyglądają trochę jak krzyżówka klasycznego obcego z predatorem, przy czym nie jak predalieny, a bardziej jak alien predy z przewagą genów tych pierwszych. Minusem natomiast, i to sporym, będzie zachowanie tych obcych, które po pierwsze stanowią tylko tło komiksu, a ich udział ogranicza się do przewijających się co jakiś czas ataków, bardzo ładnie przedstawionych wizualnie, ale ograniczających się tylko do tego i absolutnie niczego więcej. Po drugie natomiast, obce zostały tutaj sprowadzone do roli mięsa armatniego. Nowy gatunek jest tempy, jak to tylko możliwe. Nowa rasa budzi strach u bohaterów, bo nie cofa się przed ogniem, ale jednocześnie została przedstawiona jako durne mięso armatnie, które bezmyślnie przeprosto w ostrzał i ginie na potęgę. Plusem samej historii jest natomiast to, że nie przebiega liniowo. Wydarzenia nie są ułożone chronologicznie, mamy jakąś tam tajemnicę planety, kilka retrospekcji, Kilka ciekawych zwrotów akcji, bardzo dobry, zaskakujący początek, fajne zakończenie i ogólnie czyta się to bardzo szybko. To jest komiks do jednej kawy sporo akcji, mało tekstu. Stroną graficzną zajęli się panowie Gabriel Andrade i Zach Howard. Howard robi od jakiegoś czasu bardzo fajny komiks Joe Hilla The Cape, więc jestem dłuższy okres na bieżąco z jego rysunkami i strasznie mi się taka kreska podoba. To są raczej dość dalekie od realizmu, ale jednocześnie wielokrotnie bardzo krwawe i brutalne rysunki. Wewnątrz komiksu czeka na nas też garść publicystyki. I ja zawsze bardzo chwalę takie dodatki w magazynach kioskowych. Nawet jeśli są to rzeczy, które <grych> nie odkrywają niczego nowego, to skoro jest to magazyn komiksowy, to fajnie jak zawiera odrobinę publicystyki. Tutaj jest to taka skondensowana wiedza o uniwersum obcego autorstwa Przemysłowa Pieniążka, pod tytułem W gnieździe obcych. Podsumowując, na pewno było to dobrze wydane 10 zł. Dusza robota nie jest żadną rewelacją, ale to przyzwoity komiks, zarówno jeśli chodzi o historię, jak i w warstwie graficznej. Po wszystkim pozostaje jednak trochę niedosyt. To tak jakby historia była wyrwana z większej całości. Nie dowiadujemy się niczego o nowej rasie obcych, ani o samej planecie. Wiele wątków pozostaje otwartych, a całość sprawia trochę wrażenie bycia jedynie wstępem do dalszych wydarzeń, urwanym w pewnym momencie i trochę za szybko zakończonym. Do samego końca nie poznajemy tajemnicy miasta, jego historii i przeznaczenia. A wydaje się to być najciekawszą częścią tego komiksu, choć niestety zepchniętą trochę na drugi plan. Na pierwszym planie mamy natomiast uczłowieczenie robota, który na skutek kilku strzałów w głowę staje się bardziej ludzki. Jednak jak wyżej. Zamysł dobry, a wykonanie jakby nieco gorsze. Dark Horse wydał zarówno te dwa opublikowane u nas komiksy, jak i jeszcze jedną miniserię łączącą te uniwersa, Alien versus Predator, na fali filmu Predators. I najwyraźniej u nich też nie cieszyły się jakimś wielkim sukcesem, skoro wszystko skończyło się zanim na dobre tak naprawdę się zaczęło. Tak czy inaczej... Co warte podkreślenia, szczególnie teraz, kiedy za trzy nowe przedruki starych komiksów z Batmanem trzeba zapłacić 270 zł Aliens, Dusza Robota to był nowy tytuł i kosztował tylko 10 złotych, podczas gdy jego amerykańskie wydanie zbiorcze stało po 15 dolarów. A 10 zł za taką rozrywkę, nawet jeśli nie stoi ona na jakimś szalenie wysokim poziomie, to nadal jest przyzwoitą rozrywką. No to jest... Śmieszną kwotą i strasznie żałuję, że ta seria zniknęła z kiosków.